3, 2, Masa krytyczna. Masa krytyczna, w której ludzie ziewają. Że bo jest dziś późno jest, znaczy, co ja mówię, Póź, późna zima, zima jest późna i wszyscy się tak ziewa. I na, na polu, w Krakowie na polu, a w Warszawie na dworze patrzę przez okno i widzę szarość, szarość i burość. Widzę też dużo asfaltyzmu i widzę betonizm, wszędzie jest on w Krakowie i w Warszawie porówno. Byłem w Krakowie, powiem, byłem w Krakowie. Halo? Halo, zły dźwięk. Dźwięku nie ma. Halo? Ktoś zabrał dźwięk! Co to się dzieje? Halo? Halo? Nie działa, nie działa. O! Jest! Dobrze, już działa. Zabrał mi kto, Co ja mówię? A, w Krakowie. Byłem w Krakowie i w Krakowie, proszę pana, jest ciasno. Tam jest ciasno. To jest ciasnota. Idziesz ulicą, a tutaj z prawej cię ktoś ściska. zlejcie ktoś ściska. I idzie ktoś przed tobą i to jest zawsze gruba, kołysząca się na boki baba, która idzie środkiem... Chodnika. Tylko takie chodzą. Jak ci się spieszy, to ich jest wszędzie pełno. A jak masz dużo czasu, to nie ma ani jednej. Tak jest. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ja myślę, że one cię śledzą gdzieś, to schodzą za tobą agenci. To wszystko wyjaśnia teoria agentów. W ogóle teoria agentów wszystko wyjaśnia, bo dobra teoria powinna wszystko wyjaśniać i teoria agentów wyjaśnia absolutnie wszystko. Co znaczy? Na przykład, nie wiem, coś ci nie wychodzi. No to czemu? No bo agenci, nie? Coś ci wychodzi. No to też bo agenci. W ogóle wszędzie wszystko agenci. Zdałeś maturę, agenci pomogli, podpowiedzieli komuś tam agentura. Chodzą za tobą, patrzą co robisz i oni mają swoje plany wobec ciebie I to są zawsze złowieszcze plany. To są plany pełne takiego mizantropii, tak. Mizantropii, bo one, oni nie lubią w ogóle nikogo, agenci i oni chcą wszystkich niszczyć, wszystkich chcą niszczyć. Tak ja już mówiłem kiedyś o spiskowych teoriach, to takie rozszerzenie teorii agentów. Teoria agentów to jest bardzo dobra teoria, no bo mówię, no na dobrze wszystko ustaje ci w głowie, masz święty spokój, bo wszystko jasne. Wszystko jasne. Agenci. No nie, tak samo ktoś by mógł powiedzieć, że są, to jest teoria Boga i ona tak samo wszystko wyjaśnia, no bo coś nie rozumiesz, to wszystko Bóg. No to Bóg, nie? Bo Bóg. No tylko, że właśnie to, to mi trochę głupia, bo właśnie to ja w, w tą teorię wierzę. Głupio brzmi trochę. Se zdaje sprawę z tego, że, że, że trochę głupie mogę być, troszkę. Dobra, ale to nieważne jest, czy głupio brzmi teoria, czy mądrze brzmi. Ważne jest, jaka jest prawda. No bo może rzeczywiście są ci agenci, albo ten Bóg jest. Są, czy nie ma? No nie wiem, jak to sprawdzić. Właśnie i teraz tak, bo jeżeli o, o te agentów no to z założenia tej teorii mówią, że tego się nie da sprawdzić nigdy i nie będzie, że mógł sprawdzić, bo jakby się dało sprawdzić, to, to już by nie byli agenci, tylko partacze jacyś i, i już. I to żaden agent. Wykryty agent to nie jest agent. Potem by się okazało, że to nie był agent, bo jakby był, to by się nie dał wykryć. Nie, ta taka fajna teoria jest dosyć. No, ale tu teoria Boga już trochę inna jest, bo bo to są różne odmiany. Według mojej te odmiany to da się sprawdzić. Da się, da się jakoś sprawdzić. Porównywać rzeczywistością czy coś? Podcast uh, ściągnął się. Uh, excuse me? Co to było? Podcast się ściągnął. A sprawdzę jaki. Aha, to się chyba ściągnął... A nie, to jakiś po angielsku, to wideokast w ogóle się... Z ściągnął. Co ja tam subskrybuję za podcast? Słuchacie jakieś podcastów po angielsku, w ingleszu? To musiał być podcast... Nie, nie ściągnął. Nie, nie rozumiem. To był Buzz Out Loud chyba. Podcast. Możliwe. Nie. Beskitu. To bez kitu był. Beskitu się taki dziwny ściągnął. No więc tak, ja już mówiłem, czy jest podcast Beskitu. Jest. Ja lubię ten podcast. Bardzo lubię. Tylko nie lubię, jak oni o filmach gadają, bo to nudno tak. Oni tam nudno gadają. Wiem, że tam ktoś zna na filmach czy coś, ale to nie dochodzi, że on źle mówi, dobrze mówi, tylko to za nudne jakieś jest. Jak się mówi o filmach, e, takie recenzje filmów, to one powinny mieć w sobie coś, co sprawia, że, że masz ochotę w ogóle tego słuchać. chodzi mi o to, że, że musi mówić goła baba, albo musi to mówić jakiś człowiek, który knie cały czas, albo mówi śmiesznie, albo się dużo jąka. Albo jeżeli to jest wideo, no to to ma więcej możliwości. To może tańczyć przy okazji, może się pożygać w trakcie. No coś się musi dziać, nie? No tak samo gadanie o filmach to takie nudne jest. Bo to jest fajne, ale tylko dlatego kto mówi, bo on się czuje tutaj lepszy trochę, nie? Bo ach, jestem ekspert. Będą mnie słuchać, bo... Oh, no więc mówi tak poważnie, mówi, mówi rzeczowo, używa dużo długich słów ze słownika czterosylabowych czasem nawet pięcio to więcej punktów jest. No i tak się zdobywa te punkty, jedzie na te punkty, żeby go, żeby tak się pokazać takiego wiecie, tu garniturowego takiego trochę, w wkrawaciarza takiego, taki, wow, taki uniwersytet jagielloński. No i, i co? No i potem tylko, że te, jak coś to słucha, no to mówi, o, no, no, to gość na poziomie, gość na poziomie. Po czym przełącza kanał, bo to nudne. Bo no, goście na poziomie są przeważnie nudni, no. No i byli y, najfajniejsze, najfajniejsze. jakie znacie recenzje filmów? Znasz recenzje filmów jakieś? Znaczy jakie strony, nie wiem, teksty, recenzje? Czy ktoś to w ogóle czyta jakieś serwisy z recenzjami filmów? Tutaj ta Becia, Becia ogląda y, Kinomaniaka, oglądała w soboty, A już nie ogląda, bo nie mamy telewizora, uwolniliśmy się co jest ja wiem nie do pomyślenia słyszałem jak jeden poseł mówi jak prowadzali ustawę o tym że opłacenie abonamentu w opłatach za prąd to ktoś powiedział no a co jak ktoś nie ma telewizora a pan poseł mówi jak to ktoś nie ma telewizora ha ha ha ha niemożliwe nie. no to inaczej powiedział ale ogólnie wynikało z tego że to jest tak jakby nie mieć powietrza albo głowy no yy, tak no to ja no, widocznie nie jestem człowiekiem panie pośle bo ja nie mam telewizora Autentycznie nic nie mam, nic. Karty telewizyjne telewizora, nic nie mam. Radia też nie, nie słucham. Tylko internet. No i co pan powie na to? Czy ja dalej mam płacić za prąd, bo pan nie odpowiedział poseł co z tymi ludźmi? On stwierdził takich nie ma. Nie ma, nie ma w ogóle, nie, wszyscy oglądają telewizję. Wszyscy są tacy w ogóle jak pan poseł każe, żeby byli. To pan poseł sobie nie wyobraża czegoś, co nie znaczy, że to nie istnieje. Nie? No że jak sobie wyobrażę, że na przykład. Nie wiem, no, rany. No ja mogę na przykład nie mieć mózgu, a to nie znaczy, że wszyscy inni też go nie mają. No ja sobie nie potrafię wyobrazić człowieka, który może, może myśleć na przykład, to co nie znaczy, że nie ma takich? Nie. Nie znaczy. Nie. nie. A tak jak sobie pan poseł wyobraża, że, e, że on, no, on musi koniecznie oglądać telewizję, bo by umarł bez tego, no to sobie wyobraża, że wszyscy inni też. No nie, nie, panie pośle. Nie. Niektórzy mają mózg niektórzy nie mają telewizora co się możliwe, że jedno z drugim wiąże w pewnym sensie. Jakiś tu jest może, ten jakieś badania zrobić naukowe. Może ci naukowcy właśnie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zamiast się zajmować robieniem na przykład, jakichś tam prac naukowych na tematy abstrakcyjno-absurdalne, to by mogli się zająć czymś konkretnym. Na przykład wpływem telewizji na mózg. Tak udokumentowanym wpływem, takim zbadanym porządnie. O, i to jest jakiś pożytek jest. No, z tym, że nie wiem dla kogo, bo i tak by nikt chyba nie chciał zapłacić za takie badania. Ja bym, nie, ja bym mógł, no ja bym, dam dwa złote. Jak mi ktoś przedstawi badania, no zrobię ściepę. Za dwa złote chcę wyniki, tak. Wyniki porządnych badań. To bym jakoś fajnie by było tak, urynkowić te wszystkie naukowe yy, sprawy, te badania, te prace doktorskie i wszystko. Urynkowić. To znaczy, że... No, oni sobie wybierają temat, badają, badają, robią tam, zajmują się tym naukowym, czymś tam. A potem ktoś im za to płaci, jeżeli chce te wyniki. A jak nie chce, to nie. To, to, to niech tego nie robią wtedy. No i gdyby tak było, to by ci ludzie badali tylko to, co ma sens. Czyli to, co inni za co by inni chcieli zapłacić. Nie? No. By się ktoś znalazł. A jak nie, no to, to, to trudno. To niech zajmą się czym innym, czymś, co jest pożyteczne dla odmiany. No. I tak by to się finansowało. To jest mój pomysł. Mój. Patentuję go. Martin Lechowicz pomysł, idea. Mogę napisać projekt ustawy też. Z tym, że nie chcę mi się marnować czasu, bo po co mam pisać, jak nikt tego potem nie będzie czytać. Nie, ja tak nie robię, to, to nudne jest. No jest takie podejście pisania wierszy do szuflady i to jest bardzo popularne. Ludzie mówią, że piszą dla siebie wtedy. No tak, to jest mniej więcej takie tłumaczenie jak kobieta, która się najpierw spędza godzinę w łazience, a potem drugą godzinę w przebieralni, tam, czy tam w buduarze, ja nie wiem, co ona ma w domu, te szafy wszystkie dookoła siebie, nie? I tam pełno różnych szmat. Coś, jak się to miejsce nazywa? No dobra, nie wiem, jak się nazywa. No te, te szafy, no i spędza te dwie godziny, maluje się, pudruje się, perfumuje się, włosy se stawia na żelu, tapiruje się, kolczyki sobie w sprawia, sprowadzone z Francji. A na końcu jak się pytam, ty, po co ty się tak malujesz? On no, dla siebie po czym idzie do miasta na spotkanie z koleżankami. Z koleżankami pójdą później na dyskotekę albo spotkać się z jakimiś poznanymi facetami, po czym przyjdzie do domu i powiem, z kim byłaś? O, dam co tu, co chodziłam? no to... Tak, no i, i będzie mówiła, że no ja dla siebie to robię, dla siebie, tak, dla siebie to robię się maluje i chodzę, z innymi się też spotykam. Ja wiem, że oni wszyscy na mnie patrzą, co prawda, ale mi zupełnie nie zależy na tym. No, ale dwie godziny stała, nie? I się malowała i myła i pudrowała i wszystko. No, ale zupełnie nie zależy. Jeszcze nie spotkałam takiej dziewczyny, co mówi, że mi nie zależy, znaczy, przepraszam, to co druga mówi, że no mi tam nie zależy, co inni o mnie powiedzą. Tak, a nie spotkałam takiej, która tak mówiąc, rzeczywiście się tak zachowuje. Czyli tak, spędza pięć minut myjąc się mydłem szarym pod tytułem mydło, nie zapachowym nawet, tylko zwykłym, jakie tam jest, właśnie zwykłego już nie ma, no to w jakimś pierwszym brzegu się tak myje, potem ubiera się w pierwsze, co jej ręka znajdzie i tak się z tym chodzi cały dzień, a potem to wypieprza do pralki i potem no, od początku to samo i tyle. No, więc na przykład taka, która się nie czysze, bo nie ma czasu, bo się zajmuje czymś pożytecznym, a nie za zajmuje się strzyżeniem włosów, żeby miała jakieś tam... No, więc to, po prostu nie ma takich kobiet, nie ma. A może i są. Nie bądźmy posłami. To, że ja takich nie znam, to nie znaczy, że ich nie ma, prawda? No, więc może są. No, ale nawet jak są, to możliwe całkiem, że to są bardzo takie beznadziejne jednak trochę osoby, nie? No, bo wyobraź sobie taką kobietę, która naprawdę mówi, naprawdę robi to, co mówi. Mówi to, co myśli. To jest przecież nie do wytrzymania. Jest to, ja widzę w oczach wyobraźni. Jest to kobieta śmierdząca, brudna, wulgarna, Głupia do, po, do obrzydzenia, no bo jak mówi od razu to, co myśli, a potem to robi, no to to jest koszmar. Jak kobieta z natury rzeczy po prostu zmienia zdanie często i sama z siebie nie rozumie i, i niczego właśnie innego. Nie, no to zresztą rozumie, nie? ale mi chodzi o to, że nie rozumie, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I nie trzyma się zdania, nie jest konsekwentna, jest impulsywna. No i teraz to przenieście sobie na czyn. No, w czyn. Czyli tak, idzie kobieta taka do banku. Nie umytaj, nie ubrana szczególnie i tak dalej. Wyciera sobie ręką nos, bo jej coś ścieknie z nosa, bo zima akurat I tak. Nie idzie i mówi tego. Podrapie się w, no w głowę, podrapie się w tyłek, pierdnie i beknie i powie, ja chcę kredyt. No i pan w banku powie, no dobra, robam. No, no i ona podpisuje. Nie, Za chwilę wraca, będziemy Wie pan co, zmieniłam zdanie, ja już nie chcę kredytu. No i dawaj, odwraca się, tłumaczy się, że prze pani, to jest kontrakt, to już poszło, do centra. Dobra, no to w końcu poszli jej na rękę, wycofaj to. Nie, dobra, idzie do drugiego banku. Wie pan co, kredyt mi się, ja bym chciała kredyt dziś. Tak, taką fantazję mam. bez sobie, mogę? Mogę, dobra. No i dawaj, od początku wszystko to samo robi się. Także, no, nie tak wyobrażacie coś takiego, więc ja myślę, że to dobrze, że te kobiety nie robią wszystkiego tego, co, na co mają ochotę i co myślą, to nie mówią od razu. Znaczy, niektóre mówią, to wtedy koszmar się też dzieje. Jak jest kobieta, co mówi, natychmiast to, co jej przyjdzie do głowy, to też można wyobrazić. A co ja tak najeżdżam na kobiety? Ja nie wiem po co. Ja lubię kobiety w ogóle. Kobiet nie lubię, nie, kobiet nie lubię, nie lubię kobiet. Lubię dziewczyny, no to jest różnica. I tu chodzi mi o taką, e, takie różnicę mentalną. Bo kobieta się różni od dziewczyny. Tym czym się różni mężczyzna od chłopa na przykład, albo od faceta. Facet od mężczyzny się bardzo różni. E, taki samo się różni męż... kobieta od dziewczyny. Po prostu takie inne trochę, taki niuans, taki coś tam. No bo ten, z tego niuansu słownego, lingwistycznego wynika różnica podejścia i mentalności. I tak. I tak zawsze miałem. I mi się nie zmieniło. Co znaczy, że się nie starzeję. To dobrze, bo może też i nie umrę. A to gorzej. No to nie wiem, czy da się. Nie, da się umrzeć w młodości. Tak, wiem. Werter tak robił, podobno. Młody. Tylko, że on cierpiał. A ja bym chciał bez cierpienia. Bez cierpania. Taki niecierpancy, żebym był trochę. No i tego. Ale żeby mnie nie bolało. Ja sobie tak życzę. Mogę gdzie te życzenia spisywać? Na urodziny poproszę. Jakby ktoś mógł prezent, to tak długo żyć, nie zestarzyć się, umrzeć. Eee, dlaczego tak chciałbym umrzeć? No bo, no, wiecie, ten ciąg dalszy będzie lepszy w końcu, poza tym człowiek się męczy tą głupotą doko, Więc chciałby przejść już do innej rzeczywistości, w której jest ciut, no nie wiem, sensowniej, fajniej, czy co? A w sumie mogę żyć na wieki. Niech będzie. Czemu by nie? Dobra, no to nie będę umierać. To mogę. Mogę? Mogę. No. Dobra, to gdzie mam podpisać? Co mam zrobić? Jest tylko jedna logiczna odpowiedź. Ta jest. I, Ale ja nie znam tej odpowiedzi. Co tam jeszcze żyć chciałem? tego. W ogóle ja nic dzisiaj nie mam znów do powiedzenia. Nic. Nic nie mam, nie mam. Nie ma poezja z Bereźna dziś. Nie mam. Dzisiaj nie ma, bo nie napisałem. Nie napisałem, bo jestem czym innym znowu zajęty. Niekiedy ja nie będę zajęty czymś. Znaczy, ja zawsze chcę być zajęty czymś, bo to to nudne, tak by nic, nie być niczym zajętym. Strasznie nudne, ale e, ten ale, ale chodzi mi o to, że jestem technicznymi rzeczami zajęty takimi innymi tego, a ja chcę coś wymyślić. A w ogóle nie, ja jestem trochę beznadziejny. Nie wiem, nie, słaby jestem w tym wszystkim, co robię. Ja nie wiem, jeszcze jak załamuję trochę już tego. Bo w czym ja jestem dobry? Czy jestem w czymś dobry? Nie jestem szczególnie dobry. Więc nie wiem, no. Ja chciałem zrobić Comedy Centra. Nie napisałem nigdy kawału. Wymyśliłeś kiedyś kawał, jakiś własny kawał. Muszę wymyślić chyba jakiś kawał. To muszę przysiąść, popracować nad kawałem. Żebym to był mój kawał, mój życiowy kana kawał, mój jeden kawał, który jest mój od początku do końca, wymyślony przeze mnie. Jeszcze żeby jakiś dobry był. Bo wtedy będę mógł go pamiętać i nie będę mieć zawsze problem, że jak mnie ktoś pyta, znasz jakiś kawał, to ja wtedy nigdy nie pamiętam. Zawsze tak jest, że jak ktoś nam opowiada kawał, to tak mówię, a ten znam, że ja ją słyszałem i tak co drugi, albo większość w ogóle. Znamy, gdzieś słyszałem. A jak ktoś przyjdzie i powie, opowiedz kawał, to mówię, a nie pamiętam żadnego. no to Takie bez sensu, nie? Bo, bo tak, bo przyjemności nie masz żadnej, bo jak już ktoś ci mówi kawał, to wszystkie słyszałeś, ale jak ty masz coś powiedzieć, to już nie pamiętasz, żeby jakiegoś jednego kawał. Ja pamiętam taki dyżurny kawał o krasnoludku tylko. A on jest strasznie głupi, ja go, poza mnie, ja nie umiem opowiadać kawałów. Ja nie wiem, co jest ze mną, no, normalnie mogę improwizować, mogę napisać ze scenariuszyk, mogę piosenkę wymyślić, mogę śmieszną, ale kawał opowiadać nie mogę do wychodzi kicha. Znaczy, bardziej śmieszne jest to, że mi nie wychodzi opowiadanie kawałów, jak opowiadam kawał, niż sam kawał. Ale to nie o to chodzi w kawale, to jest nonsens w ogóle, to jest no i dlatego nie opowiadam kawałów. Ale zbieram ludzi, co opowiadałem kawały i nagrywam. Hej, cholera, byłem na grojkonie teraz i nie nagrałem nikogo, żeby kawał opowiedział, to skandal jest w ogóle. A to ja powiem, co to był grojkon. A w ogóle to ja miałem dać nagranie jakieś, ale może machnę, fajne, fajne jakieś nagranko. Chociaż nie miałem aż takich fajnych nagrań, żeby tak puścić, żeby był fantastyczne, żeby mnie to... tego, że powiedział, o, to muszę puścić koniecznie. No to nie mam, ale coś bym puścił. Co to jest Grojko? No to jest zjazd czy zlot, spend bardziej takie, spotkanie ludzi, co grają, lubią grać. I grają w co? No grają w te gry fabularne, czyli że udają, że są, że w ogóle są, czy gry, gry fabularne, fabularne się dzielą na trzy rodzaje. Tych niekomputerowych, o tych grach mówię, podobno na trzy główne, takie, że tak. Że albo to jest świat średniowiecza i wszyscy udają, że są trollami, orkami, rycerzami, czymś tam, nie? I się naparzają, że tam chodzą po tych zamkach w... i obijają mordy smokom, ja jakieś tam. I tak, drugie to jest science fiction, czyli Gwiezdne Wojny i tak dalej. A trzecie to jest... Zapomniałem, a tu bo mi powiedzieli, bo takieś nowe. To jest... Coś tam punk. Cyberpunk? Coś tam punk. Nie wiem. To jest taka wymyślona znowu rzeczywistość. Ja nie wiem czemu te wszystkie gry muszą wszystkie być w, w ciągle w tych samych y, rzeczywistościach w kółko. No ja, ja nie wiem. To są trzy możliwe rzeczywistości i czysta gier. no, Czyli nie wiem. no, To jest takie jakieś kopiowanie się ciągle. No, ja nie wiem, że to tak musi być, że najpierw ktoś coś wymyśli, a potem sto osób go musi naśladować już. I tylko zmieniać jakieś parametry. No przecież to nudne wszystko jest takie. Tak jest, nie wiem, jest jeden styl podcastów. Jest styl podcasty, podcastów typu masa krytyczna. No wymyślił ktoś masa krytyczna i potem następne podcasty to jest taka masa krytyczna, tylko trochę zmieniona. I to tym się różni, bo tamtym... Albo jakiś odwyk, nie? I potem następne są te... I, e, programy i to jest to samo co odwyk, tylko że trochę inne. I kurde, znowu są w ten sam gatunek. Ja nie, co to kurde w ogóle ma być. Ale może po prostu się nie da, no bo jest ograniczona ilość tych właściwie głównych jakichś tam nurtów czy czegoś. A poza tym ludzie ogólnie wolą sprawdzone rozwiązania, a nie kombinować z nowymi, no. Bo kombinowanie z nowymi albo w ogóle, wymyśl, w ogóle wymyślanie czegoś nowego polega na tym, że wymyślasz pięć rzeczy, z których pięć jest kompletnie do dupy. I potem się załamujesz, potniesz, powiesisz czy coś, piszesz smętne wiersze, których też nic nie czyta, więc masz szóstą porażkę i tak dalej. No, ale potem przychodzi ci za ósmym razem, a czasem za dziewiątym nagle, coś co się uda fantastycznie, fenomenalnie. Nie, nikt nie wierzył w to, że się uda łącznie z tobą samym. Przypadkiem, nie wiadomo dlaczego, pyk, jebud, wyszło, genialny pomysł. No i cyk, jedziesz, jest, i jest fajnie. I teraz problem tak. Pierwszy problem jest dlatego, co tworzy, bo się boi tworzyć coś następnego. No bo ja już mu wyszło, to wierzę, że następnych sześć razy znowu co, coś wymyśli, co będzie do dupy. A, a nikt nie lubi spadać z jakiejś wysokości. Jak już mu coś raz wyszło, to już nie chce robić jakichś takich rzeczy do dupy, nie? No, to dla niego jest problem taki. A z wszystkimi dookoła jest problem taki, że skoro on zrobił, jemu wyszło, to co się będą męczyć, wymyślać i robić tych sześć porażek, zanim si za siódmym razem wyjdzie coś dobrego, No i zrobimy od razu to, co wiadomo, że wyjdzie. No i pyk. No i potem stąd się bierze, że wszędzie, we wszystkich krajach świata jest program Koło Fortuny, który wymyślił gdzieś jeden facet w Stanach. No, a potem wszyscy, dawaj, powtarzali. Milionerzy, to samo. Jeden facet wymyślił, wszędzie, wszyscy kupią licencję ROM, dokładnie to samo. Muzyka, ta sama. Scenaria, scenariusz, ten sam, wszystko. The Weekend Link, to samo, wszędzie z, z Panią Szczuką, która tak do dupy troszeczkę była z tym, bo nie, nie wiem. Ja widziałem oryginał, także oryginał, oryginał to jednak był oryginał. A ta podróba to była taka straszna podróba, kichowata była ta podróba, według mnie, tego polskiego... Jak się to nazywał, The Weekends? Link po polsku? Najsłabsze ogniwo pewnie, tak? Chyba tak. No, pamiętacie to? Była tam, no. Nie wiem, to było lipne, ale w, w oryginalne było dobre. No więc czasem nawet sprawdzony pomysł nie wyjdzie, bo zależy za bardzo od prowadzącego, a prowadzących dobrych to tutaj jest mało trochę. Ale, o, był jeden facet, co wymyślał gry, naprawdę wymyślał i on się nazywał Pijanowski. I on kiedyś prowadził jakiś program, nie, nie 50 15, tylko nie wiem, coś tam było, Jakieś, było tych trzech facetów. Nie, jeden mówił o motoryzacji, drugi o grach, a trzeci o sporcie chyba. Nie o muzyce, o muzyce. Ja już tak, sport, muzyka i gry były. Jak się ten program nazywał? Fajny był ten program. Miał taki klimat. Programy z klimatem są najfajniejsze. No. Czy, nie wiem właśnie, to nie był też pomysł, nikt tego nie naśladował, nikt nie kupał licencji. Ktoś wymyślił, a zrobimy sobie taki pomysł, taki program. Będę trzech facetów, każdy ma swoją działkę, dawaj, jedziemy. I co, nikt nie miał wzorca, wszyscy ryzykowali, wyszło genialnie. Rewelacyjny był program, fajny był, taki strasznie fajny. I takich rzeczy już nie ma. Po prostu nie ma, bo już nikt nie wymyśla, go kupuje. Coś gotowe. No to, to kto będzie wymyślać? No i efekt jest taki, że nikt nie wymyśla, bo kto chce mieć sześć porażek zanim coś mu wyjdzie, no, no nikt nie chce. Nie? No. No a ja jestem e, tym gościem, co właśnie nie, co się boi teraz wymyślać. Coś nie wyjdzie, no. Nie wyjdzie. I tak samo z piosenkami wychodzi albo z czymś innym. W ogóle wszystkich co jakieś piszą piosenki, bo. No bo tak, napiszesz dobrą piosenkę, nie? No to. No to... <śmiech> już napisałeś już dobrą, fajną płytę, się sprzedają w ogóle, jesteś na topie, gadajmy o tobie. No to. To potem nie chcesz już nic pisać, bo jak coś będziesz pisać, to potem może ci nie wyjść. I, i, i lipa. Kurde telefon mi dzwonię od jakiegoś ukrytego numeru. A, nie odbieram. Teraz to mam. Zajęty, nie chcę mi się. Nie gadam z tobą. You private man. Pisze private. Może to z Anglii? A nie, bo nikt nie zna mojego numeru tam. Jeszcze nie podawałem. To nie. No więc dzisiaj tak się rano zbieram. My się zadzwonię do, do firmy w Anglii i zapytam się. Ale ale nie ten. Coś, coś jakiś dzisiaj mało przytomny jestem i mi się jakoś nie chciało gadać. Zestresowałem się tym całym gadaniem i wziąłem napisałem maila potem w końcu. No, to takie... To, o, pan śpiewa. No, ja bym rzekł, mógł jeszcze, że czy was stresują rozmowy z jakimiś firmami, takie telefoniczne, nie? Nie? Może mnie tylko taki stresują. Co ja taki zestresowany jakiś jestem? I Nie wiem, tu taki klimat jest, że on stresuje. Co się dzieje z tym dźwiękiem? Halo, alo, alo. Ale to dzisiaj to nie jest dobry, nie jest dobry odcinek masy krytycznej. Dzisiaj mamy przemyśleniowy jakiś taki a to ma być wesoły, to ma być głupi wręcz. Ręcistka jedna rwała dla mnie złoty zon. Taki powinien być, nie tego. O czym ja wbredziłem te przed chwilą? Już zapomniałem nawet. Nie wiem, już sam ze sobą nie mogę wytrzymać. Jestem czasem tak głupi, że sam siebie nie mogę znieść już. Z trzeciej strony właśnie fajnie się słucha kogoś głupiego, nie? Stąd efekt Gracjana jest też... Tego. Może tylko ktoś mnie słucha gdzieś tam, lubi posłuchać tych bajdurzenia. To nie wiem. Komiks, tak. Komiks. No, no, no, komiks jakiś. Nie wiem, ja bym znalazł jeszcze kogoś, jakiś może, jakiś jeszcze rysownik. Czy jest na sali rysownik numer dwa? Zawsze jest fajnie, jak jest konkurencja, a nie tylko jeden rysownik. Bo ja bym chciał wymyślać komiksy dalej i scenariusze pisać i ten. Nie wiem, po co ja tak mówię. Aha, no więc jak ktoś chce, to niech pisze Martin Maupa, masa krytyczna, kom, Albo nie, to ja to jest bez sensu w ogóle wszystko. Takie, ja sobie tak myślałem, że jak ogłoszę, na przykład, że jak się ogłosi kogoś, że szukam do współpracy kogoś, jeszcze go ogłosi ktoś, kto mu coś tam wychodzi, no to przyjdą ludzie, nie wiem, rysownicy, muzycy i twórcy różni. Przyjdą i będzie fajnie, będzie można współpracować, wymyślać coś nowego, taki grupa Monty Pythona się zrobi, czy coś, nie? No ale to nie działa! Why? Why nie działa! Czy nie działa? Nie wiem dlaczego why nie działa, ale nie działa, bo efekt jest taki, że ludzie co se myślą, że a no to dobra, to Martin, Martin chce z chce robić, wymyśla se, a ja umiem fajnie rysować, bym coś porysował. No to dawaj, pójdę. No jest taki człowiek, który se tak myśli, to tak. Jeżeli rysuje brzydko, a, ale śmiesznie i żywo, to się nie zgłosi, bo mówi, a jestem za mało profesjonalny za słaby jestem, za słabo rysuję. No to, to, to dupa. No i niestety to jest problem, bo ja właśnie kogoś takiego szukam, kto nie rysuje ładnie. Kogo obchodzisz, to ładnie, nieładnie. Widzisz się, komiksy jak wyglądają, że to ładne musi być, jak Dilbert wygląda. No takie kreski takie. Pff. Ludzie. być Komiks to nie ma być dzieło sztuki w ogóle. No, ma być prosty. Prosta, śmieszna kreska. Du bardzo ekspresyjna taka. I tyle albo przychodzą ludzie, co, co mają ta, tyle entuzjazmu, ambicji, że nie mają czasu zdobywać jakichkolwiek umiejętności z kolei. I oni i to na przykład łatwo ich poznać po tym, bo rysują na kartce w kratkę ołówkiem na lekcji fizyki. Yy, pierwszą rzecz tutaj tam przyjdzie do głowy, bez żadnego myślenia tym pracowania, coś tam. Nie, robię potem skan, albo nawet nie, nie robię skanu, przepraszam robią zdjęcie komórką tego zeszytu w kratkę i wysyłają, może być? To co mam powiedzieć, no? Nie, nie może być, stary, bo jednak ja rozumiem, ma być luźne, ale bez przesady z tym olewaniem wszystkiego. Więc nie, nie może być, sorry. No. Ale to właśnie, no, no i, i ten, i taki jest problem i teraz. Bo jedni chcą być strasznie profesjonalni, a drudzy mają wszystko za bardzo w dupie. I, i ten. Nie chodzi, że mają w dupie. Nie wiem... No, takie podejście, takie jest, jakie to jest podejście? Takie, że, no zrobisz co raz i już ci się nie chce. Nie chce cię ci uczyć, nie chce cię ci męczyć. O, jak się komuś nie chce męczyć, to niech się nigdzie nie zgłasza i nic nie robi, to bez sensu w ogóle. Niech umrze z głodu i święty spokój będzie. Bo takich ludzi ktoś przecież nie musi utrzymywać potem. Czy musi? Nie musi, Ja bym je utrzymywał. No bo ten. Nie, to nie jest optymistyczne. Nie chcę, żeby ludzie umierali na ulicy z głodu, tylko dlatego, że nie chcę dać się ktoś inny okraść. No, daj się okraść. Nie daj leniwym ludziom umrzeć z głodu. Pozwól, żeby ci zabrali wszystko. A potem narzekali, że tak mało. Co tak mało dziś? Ej, bo sorry, bo ja pracuję tylko 14 godzin. No to co? Ej, 16 trzeba pracować. Żeby mi to było ostatni raz. Dzień mój pilot. Pyk, włączam, bo, bo się mecz zaczyna. Dajcie piwa. Dobra, jest to ja powiem yy, na koniec, że, że się pożegnam już dziś troszeczkę. Nie wytrzymam tego wszystkiego. Bo... bo jest zimno. Dalej jest zimno. A ja czekam na wiosnę! Chcę wiosnę! Wiosnę chcę! Żeby było ciepło, żebym miał życia trochę w sobie. Życie chcę! Życia! Dajcie mi trochę życia! Kretyn! Shut up! Życie chcę! Mówię! No. Co? Nie działa mi znowu dźwięk gdzieś. Zepsuł się. A panu co? Znowu? Nie, nie, nie, Ja powiem dobranoc i zapraszam na, na www.masakrytyczna.com. Zapraszam, tak? Żeby napisać komentarz. Komentarz. Komentarz. Komentarz. Jak można e, najbardziej błędnie napisać słowo komentarz? Ja bym powiedział tak: K-O-M-E-T-A-S-Z. a -sz. s z czyli komentarz. Może tak dobrze. Pisz komentarz. Komentarz. Komentarz. Co? Komentarz. Komentarz na stronie www.masakrytyczna.com. Mówię Martin Lechowicz dzisiaj wziął stronę jakim. takim sobie. I tyle. Będzie. Będzie. No kurde, to nie jest jeszcze ten moment. Zawsze w złym momencie normalnie podgłaśniam. Trzeba muszę zapamiętać tą muzykę? To chyba teraz będzie. Uwaga, tak się... O, teraz... Uwaga, koniec, tak, teraz. W wojsku sierżant mówi do rekruta. Pamiętajcie, że to wojsko i na każde pytanie trzeba odpowiadać. Tak jest, panie sierżancie, zrozumiano? Tak jest, panie sierżancie. No więc jak się nazywacie? Kowalski? Tak jest, panie sierżancie, Kowalski. Ile macie lat 21? Tak jest, panie sierżancie, 21. Skąd jesteście? Z Warszawy? Tak jest, panie sierżancie, z Krakowa.